Witam serdecznie w drugim, a zasadniczo pierwszym odcinku podcastu Jelly Good. Dzisiaj w studiu ze mną razem jest Joe. Date. Red. A ja jestem Ben. Wszyscy mamy takie jednosylabowe, nie? Pajnie. Proste zapamiętania. Proste zapamiętania. Kiedyś prawdopodobnie z tych pierwszych liter naszych ksyw stworzymy jakąś epicką nazwę lepszą niż żelkowy bóg, dlatego. Beginner. Lepszy z Jelly Good.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 że w ogóle można tu mówić o roli jakiejkolwiek. Co? Ale to wiesz, ale tak Nie wypowiada żadnej kwestii. Ale jak już, już mówimy o wszystkich reklamach filmów, to wystarczy Wanted Ścigani. Nie wiem czy widzieliście ten film. Nie, nie. Nie widzieliście z Angeliną Jolie taka strzelanina no, powiedzmy, gdzie zakrzywiali po prostu lot lotu A, Nie, nie, nie. W każdym razie tam, gdzie oglądałeś trailer, myślałeś tak, zajebisty film.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 Generalnie, do, bo w sumie, powiedz, odpowiedzmy sobie na pytanie, do, po co jest trailer? Po to, żeby sprzedać film, po to, żeby zachęcić ludzi, po to, żeby się podobał bardziej niż film? Czy. Po Nie, co? to wiadomo, że o to, żeby sprzedać film. O to chodzi, żeby jak najwięcej kasy natrzaskać. No a żeby wiedzieć, co jest film, dostajesz trailer, no bo raczej taki, wiesz, średni widz. Tak, i tak tam Kowalski. Raczej go interesuje, że może sobie przeglądać, jakie sceny są w tym filmie, o czym ten film jest, niż oglądać wstępniacze, i potem idzie do kina i aha, tego w ogóle nie było w filmie. No. Też prawda. Generalnie no, no, no, no, najbardziej ich mam bulwersujące w tym wszystkim jest robienie idioty z Lidz, no, ale to. A no to nie tylko. No właśnie. Filmy, to wszystko robi. Okej. Okay. Eee, wracając, jeszcze mam takiego niewielkiego newsa.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 Zazwyczaj w filmie Team występuje Samuel L. Jackson. Nie, nie, tylko to oznacza, to oznacza taki powrót do tych dobrych korzeni, i chyba jakieś naprawdę no, dobre wiesz, widowisko. Ale też jak przerwę, choćby Django, tam też Samuel L. Jackson występował. I tak, to nie są aż takie dalekie korzenie. Tak, no, grał całkiem dobrą rolę tego pastucha czarnych, <śmiech> samo czarnym.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 Ośmi, ośmiol... <grym> <grym> Będziemy. O, osiem Otóż to, właśnie. <grym> będziemy oglądać 8 różnych epizodów, bo Tarantino lubi robić sobie epizody tak. w filmie. Osiem różnych epizodów, potem się okazuje, że to jest tak naprawdę jedynkość. To by było super. Obejrzałabym coś takiego. Może właśnie coś takiego robi, e, zrobił. Czy, Pewnie już zrobił. Ktoś z was może kojarzy film Parnassus? Tak. Mhm. Tak. To jest, ale nie widziałem. To jest dosyć ładny film, gdzie przez właściwie. Tak, spoiler alert oczywiście. Spoiler alert. E, gdzie w ogóle musimy dać spoiler alert w no każdym nas... odcinku na początku w pościach, Myślę, że spoiler ale... alert. Was dobrze, no, w każdym razie to jest tak, że tam e, rolę tak uwodziciela kogoś z zewnątrz grał graczowo Hitler, który niestety wtedy zmarł. Umarł w, Umarł w trakcie. No to twórca stwierdził, no to jak mu zmarł aktor, no to zrobi tak, e, że on się będzie zmieniał po prostu pod wpływem. Na, w trakcie filmu będzie się zmieniała ta postać, mm -hmm. No i tam występuje Orlando Bloom przez chwilę. No y -y -y. i chyba był tym trzecim Parnasusem. Nie pamiętam, pamiętam że nie Parnasusem. Bo to znaczy on. Tym gościem. Tym bohaterem. Trzeba no. sprawdzić i... A to nie on, on nie nazywał się doktor Parnasus, albo? Nie, doktor Parnasus to był ten starzec. Spoiler alert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 Czyli władca pierścieni jest. To <golum>, <Nie. Przez>, Golum. Przez większość <golum> czasu, tak. odkąd bodaje. 500 lat. 500 lat nosił Golum pierścień. Bo Golum go odziedziczył po jej duże, z tego co pamiętam. No, pamięta. odziedziczył to jest. Już <golum> <golum> tu jakby tak spoiler alert y, Hobbita przydać cenę, to jego przyjaciel wyłowił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 No, czyli jeszcze przed Golumem był przyjaciel. Ten psier. przyjaciel był władcą pierścienia. <laughs> tak, ale to było już tak pół Wniosek... godziny maksimum. Nie nacieszył się tym pierścieniem, życiem też to. Wniosek jest prosty. Film jest o Golumie. Nie, dla odnośnie, że Który, jak. W już... tej filmie się kończy mniej więcej, gdy Golum wpada do lata. O, wtedy umiera. Mniej więcej. <laughs>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 na planie filmu wyglądało to tak, że siedzi ten biedny Gandalf sam w tym zielonym tak, pomieszczeniu, Ian McKell. Mackell. I potem się po prostu rozpłakał, że dorżył do takiego aktorstwa, gdzie gra na, zielon na green screenie i.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 Nie tak. mogli go dać na ten sam. Hmm, ale jakby na no to nie patrzeć, to jest tak jakby prekursor stand-upu, tak? Wchodzisz sam na scenę. <laughs> no tak, na green screena i raczej ci dodają. Tak. I mówisz swoją kwestię. To, to mi się tak kojarzy z mniej więcej, jak jest na Joe Motorze akcja edytujcie moją fotkę, dajcie coś śmiesznego, hmm. tak? Znaczy... Grupa Krasnali z Hobbitem. Tak, znaczy to jest generalnie akcja chyba modna w internecie, szczególnie na rosyjskich stronach z tego co zauważyłem. <laughs> nie wchodźmy na temat, to chyba, hmm. to może okay. się źle skończyć. Hmm.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 Nie, ale właśnie myślę, że. No, przepraszam, że ci przerwam, ale że właśnie Harry Potter chyba właśnie to z, tak wprowadził, no Może może nie wprowadził, bo może to było tylko, że tak powiem. Zapoczątkował. Zapoczątkowało tak. masowo. Tak to określi. Możliwe, że jakieś w niszowych było tak robione, hmm. niewielkie z jakichś ksią książek mniej znanych, mniej znani artyści. I to, tak że dalej. nie znamy, to nie znaczy, że nie było czegoś takiego. Teraz jest to po prostu dostępne masowo. Okay. Nie, bo to jest takie dosyć, takie dosyć smutne, że.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 Trzewego czasu. No, Kevin. Y, ostatnio coraz częściej <głos> <głos> y, odnośnie Kevina jest bardzo dużo stron y, typu Mackali Kalkin umarł na Facebooku. Ta. I ostatnio widziałem też stronę, że Ruchu umarł. Y, była też strona Robin Williams umarł, i w, później Robin Williams faktycznie umarł. <głos> Czyli jest nadzieja. <głos> <głos> tak, jest nadzieja, jest nadzieja dla <głos> Kevina. Kevina. <głos>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 Ta, taki. Deadpool'a w Wolverine Genesie. Wolverine Rozumiem, że, Nie wiem, mówisz o pierwszym filmie z Wolverine'em, tak, ale tak. tam Deadpool chodzi o tego. Tego gościa z wysuwanymi katanami z Aha. nadgarstku, bo to był to taki. Dobrze wiedzieć, u... dobrze wiedzieć, że to był tak, Deadpool. to był Deadpool, Bo on był bardzo mocno. To była taka nieudana jego adaptacja. <śmiech> bardzo nieudana. No i ten aktor, w każdym razie główny, wygoogla się go później i da w opisie filmiku. I McCully Culkin mieli swego czasu taką akcję, że ten aktor miał na koszulce.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 Ciężko powiedzieć o różnicach między fabularną zawartością podręczników do Zewu Cthulhu, kto, która ma, No powiedzmy sobie, szczerze, powiedzmy sobie szczerze, że ma taki dosyć wysoki konkretny poziom i on się przez wszystkie edycje nie zmienia, zmienia się tylko mechanika. No to ja nie mówiłem fabularnie, ale chociaż... Słuchaj, ja no, ja odrwałem najczęściej w The w edycję bodajże trzecią albo czwartą, nie jestem pewny, w każdym razie jedną z tych no, to starych. Jest siódma. I tam na przykład były takie buble, jeżeli chodzi o mechanikę, że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 I tego, tego, typu, tego typu buble spodziewam się, bo jeszcze nie wiem, że w tej najnowszej edycji wyeliminowano. No i do samego głównego podręcznika wydano też na razie dwa bodajże dodatki, w tym teraz najbardziej mnie interesujący zapowiada się remake takiej przygody do zewu Któru, która nazywa się Orient Express. To tam się przewija raz na jakiś czas w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 w naszym wspaniałym mieście. Właśnie, bardzo chętnie o tym posłucham, bo zarówno brzmienie, jak i w ogóle charakter logo mi się kojarzyły z Metaliką. się zastanawiam, czy słusznie, czy to tylko taki blef. Dokładnie o to chodziło. To znaczy tak, idąc na to, pomyślałem sobie super. Bo opis był taki. Y symfoniczne, orkiestrowe wykonanie y znanych hitów muzyki rockowej i, tak, i metalowej. No i tam wymienione zespoły. Metallica, i ICBC, Deep Purple i tak, i tak, i tak i. Hmm. Pomyślałem super.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 Powiem tak, absolutnie nie było to, czego się należy spodziewać po tym. Utwory, a chicory naprawdę wielkie, ponieważ to były rzeczy typu Highway to Hell, oczywiście musiało być obowiązkowo, na Fingers Matters, no bo jakżeby inaczej. Wszystkie znane utwory, upiór w operze, bo Nightwish też musiał się znaleźć, ale oczywiście nic typowego z Nightwisha, tylko właśnie upiór w operze, który i tak jest kawerem z musicalu. W każdym razie,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 Przede wszystkim ja uznałem, że chyba najwyższa pora się wynosić w momencie, kiedy właśnie po tych wszystkich utworach, typu Highway to i tak dalej, nagle ni stąd orkiestra w końcu zaczęła coś grać sama i ni stąd wjechała na scenę Carmen Bizeta. No to ja uznałem, że coś już chyba jest nie tak, bo jednak to symfonika Carmen jakoś tak mi się to ze sobą nie łączyło. Do tego jakaś wizualizacja z jakąś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 No cóż, życzę miłego wieczoru. Dobranoc. Dobranoc. Dobranoc. Do usłyszenia. <gry>